Dzień dobry wszystkim, witamy w trzecim odcinku Gików. Witam Was Tomek i Miłosz. Dziś pogadamy sobie o niedawnej prezentacji firmy Nintendo, zapowiadającej nową konsolę Nintendo Switch. Prezentacja odbyła się 13 stycznia w Tokio. I główna informacja to, że... 3 marca. Tak, 3 to marca. To trzeci odcinek podcastu Gikowie. dziękujemy za uwagę. <laughs> no nie, nie, nie, nie, nie, nie, wracamy, wracamy, jest sporo rzeczy do omówienia. Trzeba chwilę pogadać. Okej, okay. tak jak zacząłem mówić, prezentacja odbyła się w Tokio, niestety, i była prowadzona przez Japończyków, niestety, ale o tym może później. Poznaliśmy wreszcie trochę twardych informacji na temat Nintendo Switch. Wiemy już mniej więcej, jaka technologia w nim siedzi, Niestety bez szczegółów na temat procesora, procesora graficznego. Natomiast dowiedzieliśmy czegoś o baterii, dowiedzieliśmy się czegoś o samym ekranie Nintendo Switcha, joy -Conach. I może najpierw byśmy zaczęli od tego, co będzie w zestawie. Będą dwa zestawy. Jeden szary z kontrolerami joy w kolorze szarym, natomiast drugi będzie miał zamieszczone joy w kolorze niebieskim i czerwonym. Po jednym w każdym kolorze. No, powiem szczerze, mi podoba się szary, aczkolwiek ze względu troszeczkę też na swoje dzieci chyba jednak zdecyduje się na kolorowego. Jak u Ciebie? Bez wątpliwości od pierwszego momentu kolorowy. Kolorowy, no muszę przyznać, że no, ma, jest, jest coś w tych kolorach, fajnie to wygląda na, na konsoli, aczkolwiek powiem szczerze, że szare chyba pasują bardziej do, do całej konsoli, ponieważ i cała konsola, jak i dock, jaki i ten dok na, na jaycony jest szary. Ten grip jayconowy. No i może to się lepiej zgrywa. Natomiast dla mnie wygląda weselej z kolorowymi. No i kolorowa wersja ma kolorystykę taką jak buty, które zamierzam kupić. Więc będzie mi pasowało do butów. Nie, no świetnie. Zawsze, zawsze możesz switcha zabrać ze sobą. Ok. W skład zestawu będzie wchodziła sama konsola, czyli yy, można powiedzieć tablet z ekranem. Będzie wchodził dock, czyli to, co się troszeczkę baliśmy. Będą wchodziły dwa joykony, grip, kabel HDMI, zasilacz. I tak samo jak przy kontrolerach Wii, mamy takie hmm, zaczepki: joykonowe zaczepki na nadgarstek które oprócz tego spełniają jeszcze jedną funkcję, kiedy przyczepę się je do j oddzielnie. E, mamy przedłużenie, przedłużenie dwóch przycisków, które znajdują się na wewnętrznej stronie j tak aby je wygodniej wciskać. Bałem się, że tych zawieszek nie będzie w zestawie. Jak zobaczyłem, że będą występowały. Jak zobaczyłem na prezentacji właśnie te zaczepki, sobie myślę, oho, super pomysł na to, żeby więcej kasy brać od ludzi, bo sobie wymyślimy taki kolor, taki kolor, taki kolor poseczka, albo taki kolor poseczka. Strasznie mi Apple wtedy zapachniało. Ale na szczęście nie. Na szczęście oba, oba zaczepy są dołączone do zestawu. No i jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia kolorowych joy przestraszyłem się, że w zestawie będą tylko szare, a kolorowe będzie trzeba dokupić. No a nie, mamy dwa zestawy. Co jest, co jest bardzo fajne i co mnie bardzo cieszy, to zestawy różnią się jedynie kolorem J-Conów. Nie mamy zestawu premium i zestawu basic. Jest po prostu jeden podstawowy, po, podstawowy poziom konsoli. Jest tylko zatrzymamy. basic. Tak, jest tylko basic. No właśnie, a skoro basic, no to niestety, ale sprawdziły się Twoje przepuszczenia i nie mamy 32 GB pamięci. Miałem nadzieję na no, chociażby 64 co prawda jest to taki mały plus związany z samymi grami wydawanymi na Switcha, ponieważ nigdzie nie mogłem doczytać się informacji, czy jest jakikolwiek limit pamięci, który, która może się znajdować na kartridżach z grami. Skoro nie został narzucony taki limit, kartridże mogą mieć różną pojemność. Więc gry, takie nawet jak Skyrim, które swoje zajmują, bez problemu zmieszczą się na kartridżu, bez Potrzeby instalacji dodatkowej, dodatkowych danych na dysku konsoli. póki nie będziesz potrzebował zainstalować aktualizacji. Ale właśnie ciekawe, być może producenci pomyślą o tym i zostanie jakieś wolne miejsce na kartridżu. Nie wiem, czy w kartridżach przez ten dostosowanych kiedykolwiek była dodatkowa pamięć dostępna do zapisu poza pamięcią na sejwy, której było bardzo mało i była w dość specyficzny sposób, żeby to było dosłownie parę bloków pamięci. No bo tak bardzo często w grach Nintendo można zobaczyć mam powiedzmy trzy trzy pliki do sejwowania i tylko na tych trzech plikach możemy sejwować. No dobra, 32 GB pamięci z możliwością rozszerzenia o karty SDXC? Tak? XD? Nigdy nie mogę się w nich połapać. Ten skrót z literką X na początku. Dokładnie. No, wszystko fajnie, tylko póki co jednak te karty do pojemności 64 GB są jeszcze tanie. Powyżej to już wchodzimy w setki złotych. Teoretycznie obsługuje do 2 TB i to są karty microSD, nie duże SD. No, karta 2 TB zapewne jej cena przekroczy cenę konsoli. No teraz większość to są micro SD, już bardzo, bardzo mało widzę nowych kart o standardowej wielkości. Ale są i szczególnie w tych wielkich rozmiarach mikro mogą nie występować, a duże standardowego rozmiaru SD mogą występować, bo to są karty pod fotografów, pod nagrywanie wideo. I aparaty biorą duże karty SD, więc takie celowane fotograficznie będą duże z gabarytu, no i jest szansa, że będą miały dużą pojemność. No tak, a tutaj widzimy jednak microSD, które no na pewno będzie droższe, teraz raz. Dwa, będzie gorzej osiągalne. No nie wiem, no mi się, mi się to szczerze powiedziawszy nie podoba. Strasznie, strasznie mi to przypomina obecnie sytuację z chociażby witą i, i dostępnością kart o większej pełności. No, jednak Switch to nie jest konsola przenośna, to jest konsola pełnowymiarowa. No i te gry swoje będą ważyły. Dobrze, jedna rzecz, która mi się strasznie podoba w Switchu i której nawet nie marzyłem, żeby była, to jest brak zabezpieczenia regionalnego. Czyli możemy sobie sprowadzać gry z zagranicy, z innych regionów, takie jak Stany, jak Azja i będą spokojnie działały na naszym Switchu. To jest bardzo dobra informacja. Słyszałem o niej praktycznie od pierwszych plotek o Switchu. Jak jawiło się, że coś będzie, to już wtedy chodziły głosy, że będzie bez blokady regionalnej. Bardzo dobry ruch według mnie. I tak samo chyba troszeczkę zmieni nam się z usługami sieciowymi w Nintendo, bo słyszeliśmy także, że zniknął friendcody nareszcie. Być może będzie to wreszcie wyglądało tak, jak powinno wyglądać od samego początku, czyli mniej więcej tak jak teraz stosuje PlayStation i, i Microsoft w Xboxie, czyli jakieś konto, gdzie będziemy się po prostu mogli łączyć z innymi użytkownikami bez podawania jakichś kodów, potwierdzania tych kodów. No to jest miłe. W ogóle teraz będzie sam fakt posiadania konta w przebudowanych serwisach online'owych Nintendo. Będzie konto, będzie to płatne konto, z opcją płatną, dotychczas praktycznie nie miał się swojego konta. No niby było jakieś konto My Nintendo, prawda? Ale to nie miało żadnego wpływu na to, co kupujesz fizycznie na konsolach. Bo na przykład tak jak weźmy 3DS-a. Wiem, że jeżeli kupię na jednym 3DS-ie kilka rzeczy, to jeżeli ich nie przeniosę na drugiego 3DS-a, no to one są przypisywane do konsoli, a nie do konta. Przypisywane są do Nintendo ID. Które mogę przenieść transferem? To ma o tyle znaczenie. W tej chwili było tak, że jeżeli się kupiło grę na 3 d to na przykład na Wii, U można było mieć ją za pół ceny albo za darmo. Jak była taka zrobiona, uniwersalna, i wtedy to musiały być konta, znaczy w sklepie musiało być to, yy, użyte to samo konto. Przy czym to konto nie wykraczało poza sklep i nie było używane do kontaktów z innymi osobami. No teraz miejmy nadzieję, że to wszystko się pozmienia. Zwłaszcza jeśli chodzi o usługi sieciowe, powiedziano nam, że będą one po jakimś czasie płatne. Czyli zapewne pod koniec roku, na jesieni e, darmo, darmowa gra po sieci się skończy i będziemy musieli zapłacić. No ale chyba wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To jest zrozumiałe. Utrzymanie serwerów kosztuje, więc trudno oczekiwać, żeby zapłacona na początku kwota za samą konsolę miała ciągnąć za sobą kilka lat wsparcia serwerów. No tak, czasy PS3 się skończyły i Xboxa 360. Nie, ale wracając. No i to też jest bezpłatne, bezpłatne gry sieciowe są, więc no właśnie. E, no tak, ale teraz wracając trochę do tego jeszcze, to zastanawia mnie opłata, bo nie zostało nic powiedziane na temat wysokości opłaty. Natomiast patrząc na to, że za PlayStation Plus rocznie płaci się 195 zł obecnie, i w ramach tego abonamentu można grać po sieci to raz ale dwa dostaje się także miesięcznie łącznie około 5 do 6 tytułów różnie bywa z jakością tych tytułów, czasami są to gry naprawdę świetne ale czasami niestety no powiedzmy że nie najwyższych lotów i zastanawiam mnie tutaj, ponieważ tutaj Nintendo zapowiedziało, że co miesiąc będziemy dostawali jedną grę z nes -a. I to jest tak, lub z czy także ze Snesa. Nie pamiętam. Mi wydaje się, że to było lub. Co więcej, będziemy to grę dostawać tylko na miesiąc. Po miesiącu nie będziemy mogli już nie grać, bo zostanie zastąpiona inną grą. No i tak troszeczkę mnie to razi. Bądźmy szczerzy: no, tytuły z a albo SNES-a no, to nie jest jakaś fura pieniędzy, żeby Nintendo nie było stać, żeby zostawić to jednak w bibliotekach gier graczy na stałe. Tych, którzy opłacają abonament. Po dwadzieścia kilka złotych chyba kosztowało. Właśnie. Znaczy, zależnie, bo teraz, jak mamy gry snesowe na 3D, to one kosztują tak do 32 zł, do, do 40 zł, chyba. 32 i w porywach 40, tak jak S-Bound, kosztował 40. Był droższy niż zwykłe snesowe gry. Dokładnie. I no, zastanawiam się, dlaczego jest zrobione tak, że. Te gry będą się zmieniały co miesiąc, no szkoda. Miło by było, gdybyśmy mogli, powiedzmy, opłacać abonament i te gry mieć dostępne, dopóki opłacamy abonament, do tego czasu mamy dostępne gry. Może jeszcze coś zmienię. Wszystko możliwe. Dobra, mamy omówiony zestaw, mamy omówioną pamięć, usługi sieciowe, więc może czas przejść do gier. Zelda jest na starcie. To jest po prostu najważniejsza informacja. Nie popełnili Harakiri odkładając Zeldę, Powiedz mi, ty, ty obawiałeś się, nawet no. bardzo obawiałeś się o to, czy Zelda będzie na starcie. Zresztą z tego, co pamiętam, mówiłeś, że e, uzależniasz kupno Switcha od tego, czy Zelda będzie na Może starcie. Może nie tyle kupno, co moment kupna. Gdyby miało nie być Zeldy na starcie, mm -hmm. no to dokładnie. nie kupowałbym na starcie o tym myślałem. po po co. To jest po prostu kancelada do zagrania w Zeldę oraz inne gry, które zostaną na nią wydane powiem Ci szczerze, że teraz tak, mówmy sobie, oczywiście Zelda Breath of the Wild pięknie wygląda tak Ale też nie bez rozczarowania. Być może, widzisz, ja się na nią nie napalałem tak strasznie i dlatego nie mam rozczarowania żadnego. Działa tutaj trochę ta filozofia, którą mi dzisiaj zresztą na Twitterze wyłożyłeś bardzo ładnie. Ale żeby na Switchu nie wyciągała nawet 1080p, 960 9, będzie 900, miała tak, i tylko 30 klatek? Nie, nie, nie, momencik, momencik, nie, nie, nie. Z tego, co dokładnie słuchałem, Zelda w momencie, kiedy Switch będzie zadokowany, będzie wyciągała między 40 a 30 klatek, z dolną granicą 30 klatek. W momencie, kiedy będzie handheldem, no to wtedy spada do 30 klatek zablokowanych. Aha, słyszałem dzisiaj wersję o 30, ale bez specyfikowania, czy zadokowany, czy niezadokowany. No właśnie, oglądałem kilka filmów, bo część youtuberów, znanych i lubianych dziennikarzy growych, została zaproszona na możliwość pogrania sobie na switchu po premierze, a czy po premierze, po, po, po prezentacji. I wypowiadali się bardzo ciepło. No i okej, okay, 30 klatek, ale jednak zobacz jak ta Zelda wygląda. Ja rozumiem, że dalej to nie jest poziom, no nie wiem, kurczę, Fallouta czwartego, maczy, czy innej gier, to, ale Zelda nigdy nie była realistyczna, jeśli chodzi o grafikę. A ta bajkowość Zeldy jest piękna. Dosłownie Breath of the Wild dla mnie wygląda obłędnie. Tak ale nie ukrywam, po prostu liczyłem, że skoro Switch obsługuje 4K to, że będę miał możliwość nawet zagrania w ZLD w 4K tu się okazuje, że nawet w 1080p nie będzie powiem szczerze, ja mam jeszcze telewizor 720p, więc jestem ukontentowany nie, ale, ale tak serio mówiąc powiem szczerze, nigdy nie byłem jakimś fanatykiem pięknej grafiki, dla mnie gra musi mieć coś więcej niż grafikę i ta Zelda to ma, bo nie dość, że grafika jest naprawdę prześliczna, to świat wykreowany, naprawdę obejrzyjcie sobie, obejrzyjcie sobie film z prezentacji Zeldy. To jest krótki film na YouTubie, który ma nie wiem, chyba 3 minuty, który jest, nie wiem, zapisem trailerem, można powiedzieć, że trailerem i przyznam szczerze, tak jak ja nie, nie napalałem się w ogóle na Zeldę, nawet powiem szczerze, zamówiłem Switcha, nie zamówiłem żadnej gry do niego, nie zamówiłem jeszcze Zeldy, ale zrobię to jak tylko będę miał wolną chwilę dzisiaj z Zelda, bo strasznie mi się podoba. Ale to strasznie. Ok, przejdźmy do tych trochę mniej emocjonujących tytułów, które dla mnie oh, prawie że zabiło mój, mój poziom entuzjazmu. Czyli One-Two Switch, zbiór małych minigierek z wykorzystaniem praktycznie jedynie joy -conów. No nie wiem, rajcujecie strzelanie do kumpla patrząc mu w oczy. Może przejdźmy do rzeczy, które w ogóle warto omawiać. Czyli mamy takie same podejście. Są też gry, które będą interesujące. Okej, okay, dobra. Ale zaprezentowano jeszcze jedną grę, która dla mnie wygląda interesująco, czyli ARMS. ARMS się zapowiada bardzo fajnie. Przyznam szczerze, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł, tylko oczywiście będę musiał dokupić drugi zestaw Jaycomów. kiedy będę mógł zagrać z kimś znajomym, stojąc obok siebie w tą grę naprawdę wygląda super, jako naprawdę kapitalna zabawa. I kiedy oglądałem właśnie troszeczkę filmików ludzi, którzy już mieli okazję pograć na Switchu, to widać, że normalnie ich, z ich gęby nie schodzi uśmiech grając w to. Prawdziwe, takie prawdziwe współzawodnictwo, zabawa, ruch, no trochę, trochę przypominają mi się czasy Nintendo Wii początków. I ta gra, z tego co widziałem, przynajmniej w tej chwili w preorderach wygląda na stosunkowo tanio. Tylko zastanawiam się, czy warto ją będzie kupować w pudle, czy lepiej zaczekać i kupić ją cyfrowo, może na jakiejś promocji, bo sądzę, że dosyć szybko stanieje. Wiemy mniej więcej jak wyglądają ceny pudełkowych gier, nie wiemy jak będą wyglądały elektroniczne wersje ceny elektronicznych wersji. Czy będzie tak jak w tej chwili, że są droższe no, cyfrowe bohny, niż można to, to kupić nie, fizyczne? Jeżeli tak, no to też to troszeczkę rozwiązuje problem rozszerzania pamięci w Switchu, bo nie instalując wielu gier cyfrowych, nie trzeba aż tak dużo pamięci na nim mieć. Nie no tak, tylko że widzisz, e, weźmy Zelda. Zelda kosztuje 260 zł w wersji podstawowej, a 360 w wersji limitowanej, ale już paliwo limitowano. Ale 260 zł, czyli doszliśmy do poziomu 60 dolarów, czyli poziomu gier z PS4 Xbox One. Trochę przykre. Nie wiem, czy któryś aspekt Switcha cenowo wygląda fajnie. Żaden. Żaden. Wszystko jest fajne, dopóki się nie spojrzy na ceny, bo wtedy jest au ceny jak najbardziej uzasadnione tak jak zapadali od początku że Switcha nie będą sprzedawali ze stratą, no to oczywiście zrobienie tego kosztuje zawsze jak takie jakieś granice można fajnie by było tyle, maks tyle to oni w tego Maksa uderzają no właśnie, pamiętam jak rozmawialiśmy o tym podczas pierwszego nagrania gdzie no, mieliśmy nadzieję nawet na 1200 zł za konsolę niestety wyszło jak wyszło ja zamówiłem konsolę w kwocie z 1429 zł? chyba tak. Te przypuszczenia były dobre, tylko że przy nich nie wziąłem pod uwagę vat -u. Gdy weźmiemy 1200 i liczymy VAT, to wychodzi właśnie takie 1450, 1400, 1500 te klimaty, czyli taka cena jak K jest, bo we wszystkich sklepach chyba jest cena... 1500 i jest lekko obniżona, w sumie ostatnio przechadzając się po, po, po Mediamarksie, PS4 dalej stoi w tej cenie. Tylko co prawda z dwoma chyba grami, jeżeli się nie mylę, tutaj niestety żadnej gry w zestawie nie u... nie zobaczymy. To jest trochę przykre, no dobra. ARMS. <tok> już wyobrażam sobie te bitwy w pokoju. Zastanawiam się, czy joy będą latały tak samo dobrze jak, jak Wiloty dawniej. Ale, ale powiem szczerze, że ja trochę czekam nawet na Arms. Wygląda ciekawie, zapowiada się naprawdę nieźle. To jest jedna z tych gier, które praktycznie na pewno będę miał kwestię, kiedy. Czy, czy szybko? Arms nie będą na starcie, mają być chyba albo w później w marcu, albo w kwietniu. Także akurat się zdąży wszystko uspokoić i będzie można myśleć nad. Sam. Z gier, które na pewno będę chciał zobaczyć, w wakacje ma być z Platun 2. Kurczę, powiem szczerze, nie grałem w jedynkę, nie miałem uju. Ale ta gra wygląda super. Wygląda tak dynamicznie, miodnie, kolorowo. Wesoło wręcz, naprawdę. To jest wesoła strzelanka. To jest wesoła strzelanka, dokładnie. Wiesz co, dzisiaj miałem ciekawą rozmowę z moim synem. Mam 7-letniego syna, którego kolega z, z klasy gra namiętnie w GTA 5. Próbuję synnowi wytłumaczyć, dlaczego to jest złe. Tylko nie wyobrażam sobie moich tłumaczeń, że źle jest strzelać do innych w momencie, kiedy tatuś będzie grał w Splatoon'a. Cóż, synku, to taki zaawansowany paintball. E, tak, tak, Splatoon jest paintballem z bronią masowego rażenia. Nie, no jakbyśmy nie mówili o tej grze, jest naprawdę fantastyczna, wygląda świetnie. Z tego co widziałem, naprawdę działa bardzo płynnie i zapowiada się świetny tytuł. No, to jest ta gra, w którą ja na pewno będę grał po sieci ostro. Zwłaszcza, że bez problemu chodzi ona na samym tablecie, więc wieczorkiem w łóżku albo w fotelu przy przygaszonym świetle i ze słuchawkami na uszach gramy jak nic. Skier, które będą na premierze, Tytuł ciekawy, podobno z wykonaniem słabiej, reanimują Bombermana. Wiesz co, oglądałem dzisiaj krótką zajawkę o Bombermenie. Podoba mi się jedna rzecz. Jest fabuła, jest tryb y, dla, można powiedzieć, single player, ale z kooperacją także i ja się napalam. A teraz dlaczego? Pamiętam z czasów swojej podstawówki grało się w Bombermana jeszcze na pecetach. Ja tę grę uwielbiałem. Pamiętam Bombermana z czasów Pegasusa, to jest fantastyczna gra i napadam się. Powiem szczerze, Bomberman będzie, będzie grą, którą, w, w którą będę grał, na pewno. Słyszałem tylko, że ta wersja na Switcha to je, wygląda jak tytuł klasy B. Jest graficznie niezbyt dopracowana, po prostu wygląda jak niskobudżetowa gierka. Tak słyszałem. I ja jestem w stanie wszystko zrozumieć, tak jak Ci mówię, Bomberman nigdy nie był grą AAA nigdy nie był jakimś znaczącym bardzo tytułem, natomiast był zawsze tytułem niesamowicie miodnym do grania czy w kooperacji czy w matchu, czy po prostu grając w fabułę na jednego gracza I ja pamiętam, że zagrywałem się w to bardzo i, i wiem, że będę się zagrywał dalej no, naprawdę fajna gra troszeczkę e, trzeba pomyśleć podczas grania a jednak być także szybkim więc no na pewno spani się parę ładnych godzin przy niej może przez to nie będzie kosztował 250 zł. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie kosztował 250 zł. Będzie kosztował 180 na maksa. Na 100%. Nie będzie droższy. Nie, wydaje mi się, wiesz co, że Nintendo nie, nie będzie miało takiej prostej polityki cenowej odnośnie gier na, na Switcha. To nie będzie tak, jak teraz jest chociażby na 3 d że premierówka kosztuje 150 zł. Tu będą ceny ruchome. Zelda kosztuje 260 zł. Słyszałem, że inne gry mają kosztować do 210 zł. Więc według mnie cen, cennik będzie ruchomy. Byłoby, byłoby fajnie, bo w tej chwili niektóre wydają się tak troszeczkę sztucznie napompowane ceny. Tak, dokładnie. Dlatego wydaje mi się, że, że, że ceny będą ruchome. Nie, nie będzie zaklepana cena za premierówkę wiesz, 60 bucksów i, i, i koniec a teraz wiesz co, przejdźmy do tej gry bo, bo ja się nie mogę doczekać Super Mario Odyssey, Nowy Jork <śmiech> i inne miejsca ale wygląda pięknie Jejku, jak ja się nie mogę doczekać sandboxa w świecie Mario mówiłem już o tym nieraz. dla mnie Super Mario 64 z Nintendo 64 był takim odkryciem <śmiech> odkryciem czegoś nowego Mario w 3D, już nie 2D i idziemy w prawo tylko prawdziwe 3D, odkrywanie tego świata, no bądźmy szczerzy, na Nintendo 64 wyglądało to jeszcze bardzo ubogo, ale teraz, kurczę, możliwość, nie wiem, tego, że Mario siedzi sobie na szczycie latarni w Nowym Jorku, no piękne po prostu. Gra będzie dopiero na święta, więc... Więc wiem, czego zażyczyć sobie od żony pod choinkę. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że tak patrzę na ten cały line-up gier na Switcha i w gruncie rzeczy mnie to wcale nie martwi, że te gry będą wychodziły tak powoli. No bo tak, pierwszą wielką grą na sam początek będzie Zelda. Oceniam, przechodzenie zajmie mi jakieś dwa miesiące. pirazy oko. Z moją częstotliwością grania. Więc kiedy ja ją skończę, to w gruncie rzeczy już zaraz będę miał Skyrim'a. A Skyrim zajmie mi potężną ilość czasu. W międzyczasie będzie Splatoon, a za chwilkę dosłownie, jak znam życie, skończę grać Skyrim'a i będzie Mario. Więc wcale, wcale nie martwię się tym, że, te gry, że jest tak mało gier na starcie. Jest Zelda, więc zrobili to, co było najważniejsze do zrobienia. Dali sobie czas na, na wypuszczenie innych gier, bo ludzie będą się zagrywali w Zelda. No, jest jeszcze kilka gier, w które się będziemy zagrywać. Xenoblade Chronicles 2. Wow. Xenoblade Chronicles 2. Jedynka kiedy wyszła jeszcze na Wii była jedną z najbardziej pożądanych w Stanach Zjednoczonych Gier ludzie pisali anki tam ankiety były podania do Nintendo podpisywane przez setki tysięcy fanów zróbcie port e, angielski dajcie, dajcie nam tę grę i Nintendo się ugięło i gra wyprzedała się na pniu teraz robią dwójkę ciekawe chciałbym, chciałbym w to zagrać wygląda bardzo obiecująco co prawda dosyć cukierkowo, no ale takie jest Nintendo. Pierwsze Xenoblade jak na Nintendo było bardzo poważną grą, wręcz smutną. Przynajmniej tyle, ile udało mi się przejść. Więc nie wiem, jeżeli troszeczkę zmienią klimat, no to może będzie bardziej w ich stylu. No, zobaczymy, ja, ja czekam. Ja czekam po tym, co obejrzałem na prezentacji. Zapowiada się bardzo ciekawy tytuł, z ładną oprawą graficzną, jeszcze, jeszcze wspanialszą oprawą muzyczną, bo naprawdę wystarczyło mi te, te, te kilka dźwięków w, w trailerze i ja jestem kupiony. Ja jestem kupiony i wiem, że na pewno to, to zagości w kolekcji. Tak jak się w końcu skusiłem i, i kupiłem Xenoblade'a na 3 a i nie żałuję, także go powolutku, powolutku ogrywam do przodu. Gra jest masywna. Jest naprawdę masywna. I ciężko ją obrać. Kolejny tytuł, na który się napalam. Nie wiem, jak ty się do niego odnosisz. Fire Emblem Warriors. Nie grałem w żadne Fire Emblem praktycznie. W żadne Fire Emblem. Powiem szczerze, dla mnie Fire Emblem jest jedną z ulubionych serii chyba dostępnych na Nintendo. Pamiętam Fire Emblemy z, z Game Boy Advance'a. Później z ds i teraz na 3D się naprawdę Fire Emblem Awakening i później Fates. Wow, to się naprawdę świetnie gra. To, to przykuwa na, na długie godziny, bo, bo jest ten syndrom, prawda, że jeszcze tylko kawałek, jeszcze tylko kawałek i, i zaraz kończę. I nagle budzisz się, jest godzina trzecia nad ranem. Naprawdę czekam na tą grę. W sumie nie zapowiedziano jeszcze, czym ona do końca będzie. Jak będzie się trzymała e, swoich handheldowych wersji. Pamiętam, że był także Fire Emblem na, na Wii. Nie wiem, czy była wydana wersja na Wii. Nie kojarzę. Dzisiaj był chyba nie ten Direct związany z Fire Emblem na Switcha. Nie oglądałem jeszcze. Przyznam szczerze, dzisiaj dopiero dokończyłem prezentację Switcha, którą niestety musiałem rozbić sobie na trzy tury. Ale o tym za chwilę. Dobra, Fire Emblem Warriors. Kolejna gra, na którą czekam. I... No, już tych gier się robi trochę dużo w 2017 roku, na które czekamy. Później, Shin Megami Tensei, czyli coś od Atlusa. Przyznam szczerze, nigdy nie grałem w żadną część Shin Megami. Dużo dobrego słyszałem. Mam czwórkę na 3 d nie odpaliłem jeszcze ani razu. No, ogólnie Atlus jest uważany za jednego z lepszych producentów gier, za naprawdę firmę, która przywiązuje ogromną uwagę do fabuły, jak i. Nie tylko fabuły, jak i do rozgrywki, ale no jakoś zawsze te gry od Atlusa wydawały mi się takimi kolosami, które ciężko mi chyba wejść, bo bałbym się tego, że stracę setki godzin na jedną grę. Grałeś kiedykolwiek w którąś serię Shin Megami? Nie, chciałem czwórkę kupić na promocji, ale mi uciekła. Jak będzie na jakiejś promocji, to pewnie się bliżej zainteresuję i sobie sprawię. Ale czwórka jest przeceniona już na stałe na 40 zł. To nie zwróciłem uwagi. Nie my... Jest właśnie na, na e-shopie czy te owym przeceniona już na stałe na 40 zł. Za tyle zresztą sam ją kupiłem. No dobra, ale żaden z nas nie grał, więc zobaczymy. Może. Zależy chyba od recenzji. Okej, okay, ale inna gra, która przyciągnęła moją uwagę i to powiem szczerze o prawą, która mnie zaskoczyła jak na grę na Switcha, czyli Project Octopath Traveler. Zresztą wyprodukowany przez zespół, który był, pracował przy Brave Default, czyli jednej z lepszych serii JRPGów na 3DS. a widziałeś, widziałeś w ogóle w prezentacji? Widziałem. I tytuł, że nie pamiętam. nie pamiętam treści. Nie wiem, czy to jest sandbox, czy to jest po prostu JR z otwartym światem. Natomiast oprawa jest taka 2D bardzo. Jednak nie, nie takie proste 2D, że idziemy sobie w prawo albo w lewo, tylko tutaj z głębią. Natomiast no, wygląda to ciekawie, bo ma bardzo fajną oprawę graficzną, pixelartową taką, na maksa pixelartową, ale w takim nowoczesnym pixelarcie. Obejrzyj sobie trailer dokładnie, bo, bo powiem Ci szczerze, że ta gra może być takim szarym koniem dosłownie. Który, który będzie bardzo ciekawy. Być może ta dziwna oprawa przyciągnie ludzi do siebie. Albo zrazi. No dobra, lecimy dalej. Skyrim. Nie mam doświadczenia. Ja z serią The Elder Scrolls mam doświadczenia aż do Obliviona. Grałem hmm. w Morrowinda. Przegrałem tak mniej więcej 250 godzin. Może trochę więcej. Kochałem tą grę. Naprawdę... Może nie tyle, że znałem ją na wylot, bo nie znałem. Bo chyba nikt nie zna jej tak na wylot. Ale była cudowna. Dla mnie moment, kiedy, kiedy pierwszy raz odpaliłem Maruinda, to wciągnąłem się na maksa. że gra miała dziwną oprawę. Gra była trochę inna niż, niż reszta tytułów ze świata Fantazy, Niż rpg ze, ze świata fantazy, Ale była ciekawa. Była naprawdę wciągająca. I co więcej, miała przepiękną grafikę. Naprawdę przepiękną grafikę. Później wyszedł Oblivion. No, ze względu na to, że na, w tamtych czasach mój komputer ni, niestety nie pociągnął Obliviona, tak, jakbym chciał, żeby pociągnął, no to niestety ta grafika już nie robiła na mnie tak ogromnego wrażenia jak w przypadku Marowinda, ale dalej ta grafika miała coś w sobie. Niestety producenci Bethesda przy, przy tworzeniu Obliviona popełniła kilka błędów, bo popełniła chociażby błąd w skalowalności poziomu przeciwników. Czyli jeśli my zdobędziemy kilka poziomów więcej nasi przeciwnicy także więc nigdy nie mogliśmy się czuć jako taki tak zwany boss na dzielni niestety trochę to działało przeciwko tej grze natomiast Skyrim nie grałem wcześniej mam na PS3 cały czas wersję e, z gry roku czyli ze wszystkimi dodatkami mam ją zainstalowaną mam pościągane update'y nie wiem, dlaczego nigdy jej nie włączyłem. Być może, nie wiem, podświadomie chciałem nią zagrać na Switchu, ale wiem na pewno, że na Switchu w nią zagram, bo dzięki temu, że Switch będzie przenośną konsolą, będę w stanie usiąść sobie spokojnie wieczorem, nie przeszkadzając nikomu świecącym telewizorem, tylko pograć sobie w wersję przenośną. Nie mogę się tego doczekać, bo naprawdę tak dużo do, dobrego słyszałem o tej grze, i chcę ją skończyć, chcę ją przejść, chcę ją zobaczyć, zwiedzić ten piękny świat, który jest w niej pokazany. No i to będzie tytuł, który na pewno będę grał i w którym na pewno spędzę, jeśli nie dziesiątki, to setki godzin. Dobra, no to gry chyba mniej więcej nie. podsumowaliśmy. Jeszcze nie. coś masz? Jeszcze jest jedna gra. Zapomnieliśmy o Mario Kart 8 Deluxe. Tak... <laughs> Czyli odświeżonej wersji Mario Kart 8 z Wii U, jedni są, znaczy ludzie, ogólnie fani są podzieleni. Bo część graczy chciałaby nową część Mario Kartów, bo ósemkę graliście na Wii. Są tacy. Natomiast ludzie tacy jak ja, którzy wcześniej Wii U nie mieli, którzy na Wii w sumie w Mario Karty zagrali przez chwilkę. No. Szczerze, to ja się cieszę, że będzie na Switchu Mario Kart 8, a zwłaszcza tak wyglądające Mario Kart 8, bo kiedy patrzę nawet na to, jak ta gra będzie wyglądała na w wersji handheldowej, to mi się to strasznie podoba. Możliwość grania sobie po sieci w battle mode, gdzie wreszcie battle mode będzie na arenach, a nie na torach. Kurczę, no... No nie mogę się doczekać, kiedy skopię Ci tyłek w tym, no. To mam nadzieję, że będzie kompatybilność gry online z ósemku na Wii U. No właśnie, to jest ciekawe. Może. Wiesz co, jak nie będzie, to Ci normalnie w prezencie świątecznym wyślę wersję na Switcha. Nie będziesz miał wymówek, żeby pograć. To właśnie sytuacja, że będę miał problem uzasadnić sobie... Zakup gry, którą już tak naprawdę mam, tylko że na przykład nie mogę jej wziąć ze sobą, ale wszystkie trasy będą takie same. Praktycznie jest potwierdzone, że nie będzie dodatkowych tras względem wersji na Wii U, w sensie torów do wyścigów, bo że do Battle Mode będą areny. W Battle Mode nigdy nie grałem, więc nie czuję pociągu dużego do tego. Jeśli chodzi o ściganie się, nie wniesie dla mnie nic nowego. Oj, nie wiesz co tracisz. Nie wiesz co tracisz. Ja się cieszę i ja na pewno będę grał. Okej, okay. słuchaj, wymienić jeszcze bardzo szybko gry, które będą dos inne gry, poza tymi, które wymieniliśmy, które będą dostępne na starcie. Będzie to Has Been Heroes, Just Dance 2017, Steep, Step, nie ja mam pojęcia, Disgaea 5 Complete, czyli mamy już kolejnego jrpg Sniper Clips, nie mam pojęcia co to jest. Puyo Puyo Tetris, ojejku, patrzyłem na prezentację i po prostu w tym momencie usnąłem. Rayman Legends, czyli gra dobrze znana już z czasów PS3, Xboxa 360 i uwielbiana. Pięknie wygląda, naprawdę pięknie. I Setsuna. Skylanders Imaginators. A teraz gier, które będą dostępne w późniejszym terminie, bo tamte tytuły będą dostępne na starcie. Mamy takie rzeczy jak Sonic Mania, Project Sonic 2017, dwie części Dragon Questa, niestety dostępne tylko w Japonii, czyli dziesiątka i 11. Zobaczymy, czy zostaną przeniesione do, na inne regiony i zlokalizowane. FIFA kompletnie mnie nie interesuje. Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, Rime, Romance of the Three Kingdoms Farming Simulator Nawet jestem zainteresowany NBA 2K 18 Minecraft To na ilu platformach się już Minecraft pojawił. Minecraft jest na wszystko To jest chyba taka zasada Chyba tak Będzie także Minecraft Story Mode LEGO City Undercover Dragon Ball, Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon, que Dragon Quest Heroes 1 i 2 Syberia 3 i tu ciekawostka, Syberia 3 będzie zlokalizowana w języku polskim, czyli jeżeli lubimy przygodówki to zapowiada się bardzo ciekawy tytuł, który chyba warto nawet za, zainwestować mamy The Binding of Isaac Afterbirth będzie coś z uniwersum No More Heroes czyli no całkiem fajnie Blaze Blue i teraz to, co mnie interesuje, mamy Story of Seasons łamane na Harvest Moon, czyli coś z serii bycia farmerem w świecie, w świecie Nintendo. Powiem szczerze, mnie to trochę kręci. Niektóre z tych tytułów... LEGO City Undercover bardzo chętnie bym pograł. Polecałeś, więc jestem zainteresowany. Farming Simulator także, Syberię. Więc nagle ta lista gier, które będą dostępne na, na Switcha, się robi coraz większa i to gadanie ludzi w internecie, że nie będzie w co grać, nie kupujcie Switcha, przecież to dno, tragedia. Nagle takie robi się trochę cichsze, jakby z daleka dochodzące. Czyli dokładnie powtórka z rozrywki z Wii U. Chyba tak. Na początku niby bieda, a potem jak się zacznie wymieniać fajne tytuły, to trudno na 20 skończyć. Ale wiesz co, to chyba było przy każdej nowej konsoli. Pamiętam PS3, Xbox One, także że tych gier było mało. Przecież oni zaczęli praktycznie od, od, od remasterów, od jakichś pojedynczych tytułów. Mi się wydaje, że to po prostu tylko i wyłącznie startują hejterzy. Wiesz co, podoba mi się, jak oglądam no. e, filmy z reakcjami na Switcha ze Stanów Zjednoczonych. Tam ludzie są autentycznie, pozytywnie zakręceni na punkcie tej konsoli. Nikt nie mówi o małej ilości gier, nie wiem, nikt goś nie, nie hejtuje Nintendo. Ja mam wrażenie, że my w Polsce, kurczę, hejtujemy wszystko tak jak leci. Szkoda, no. Naprawdę, odkąd, odkąd praktycznie yy, kupiłem sobie DS-a i zacząłem grać w te gry, które są dostępne na, na platformach Nintendo, no, naprawdę strasznie mi się to podoba. Te gry są spokojne, te gry mają jakąś fabułę, mają jak, naprawdę bardzo fajny gameplay. Nie wiem, dlaczego ludzie się tak bardzo tak bardzo pastią nad Nintendo. Nintendo ma swoją politykę wydawania gier, swoją politykę tego, jak te gry wyglądają, czym są, a wszyscy by chcieli nagle, żeby na każdej platformie praktycznie było to samo. No bo w tym momencie kupując kupując PS4, Xbox One czy, czy nowego pc to będzie mieć te, te same gry dokładnie. Zobacz, jak mało jest ekskluzywów. Na Nintendo są Prawie tylko ekskluzywy. No może nie aż prawie tylko ekskluzywy, bo większość... Ale techn... wszystkie największe tytuły są praktycznie na dołączność. Ale to jest fajne właśnie, bo na żadnej innej platformie w to nie pograsz. I, i to mi się podoba. Okej, okay. wiesz co, zapomnieliśmy wspomnieć o jednej rzeczy związanej jeszcze z technikaliami, czyli o żywotności sprzętu. Więcej rzeczy jest związanych z technicznymi aspektami, właśnie chciałem do nich przejść. Okej, okay, dobra, czyli może zaczniemy od baterii. Zapowiedziano, że bateria będzie trzymała między 2,5 a 6 godzin. Zależnie od tytułu, który, w który będziemy grali, takich ustawień jak jasność ekranu, innych pierdół z tym związanych. 2,5 godziny do 6. 3 godziny na Zeldzie. 3 godziny na Zeldzie. Przyznam szczerze, to nie jest jakaś tragedia. Po pierwsze nie jest tragedia, po drugie jest możliwość ładowania w czasie używania. Dokładnie to jedna sprawa, druga sprawa no bądźmy szczerze, ten tablet będzie miał 720p i porządną moc obliczeniową, no to, to nie oczekujmy cudów od, od tej baterii jeżeli ma ważyć mniej niż 5 kg no to cudów nie będzie mi się to podoba, naprawdę bardzo podobają mi się za to rozwiązania zastosowane w Jayconach. naprawdę ten cały HD Rumble naprawdę kurczę, to się zapowiada bardzo fajnie bo na przykład grając w, chociażby w Mario Kartę będzie czuć dosłownie to, nie wiem, przyspieszenie jego kartu no kurczę, nie mogę się tego czekać nie mogę się doczekać, kiedy złapię za joy -Kona i, i, i poczuję to właśnie bo to będzie naprawdę według mnie bardzo fajne, ciekawa technologia okej okay, dobra, a co sądzisz o y, samych rzeczach wbudowanych w joy -Con? czyli na przykład mamy wbudowany w niego kamera na podczerwień, która będzie wykrywała ruch, odległość całkiem ciekawe także rozwiązanie, czyli mamy troszeczkę powtórek z Willotów. Tak, mniej więcej tylko, no i przy okazji robi za wskaźnik w sytuacji, gdy jest zadokowany i nie ma dostępu do dotykowego ekranu. To jest to, o czym mówiliśmy. Teraz dalej. Z takiej funkcjonalności PS4 wprowadziło przycisk Share. Tu także mamy przycisk Share, może nie Share, ale natomiast przycisk służący do robienia na teraz screenshotów, natomiast w przyszłości będzie to przycisk umożliwiające nam nagrywanie rozgrywki. Tylko tu wchodzi pewna rzecz, która mnie już boli. 32 GB pamięci i nagrywanie rozgrywki w 1080p lub nawet 720p. Klipy będą krótkie. Troszeczkę ten problem z ilością pamięci będzie wychodził w różnych momentach. Cały czas mam nadzieję, że, że Nintendo jeszcze coś wymyśli, wiesz? Wymyśli jakieś akcesorium do konsoli, które które nam to będzie rozszerzało niekoniecznie o karty. Właśnie, karty będą XDXC, już udało mi się odnaleźć tą informację, i SDXC. Oczywiście ten przycisk będzie nam dawał także możliwość podzielenia się danym zrzutem ekranu, być może klipem filmowym na portale społecznościowe, no, czyli powtórka z rozrywki związana z przyciskiem SHARE na padzie od, X, od PS4. Wróćmy może troszeczkę do samego, do samego tabletu, czyli mamy przekątną 6,2 cala i multitouch. Pamiętasz, jak zastanawialiśmy się, czy, czy ekran w ogóle będzie dotykowy. I co teraz myślisz o możliwości wirtualnej konsoli z Wii U? Nie. Dalej to nie? To samo nie, co w poprzednim odcinku. Rozgrywka jest tylko na jednym ekranie. Gry z Wii U często wymagają dwóch ekranów. Ja rozumiem, ale Sam być może, dotyk bo... nie wystarczy, żeby zapewnić kompatybilność z Wii U. Nie, oczywiście, ale po powiedzmy, że w gry Wii U mógłbyś grać tylko i wyłącznie... Je... No w sumie nie, masz rację, bo wtedy nie jest podłączona do... Okej, okay, dobra, moje luźne myśli, nie zastanowiłem się na tym, za dużo whisky wypiłem, więc więc okej. Okay. Masz całkowitą rację i teraz to rozumiem już w końcu. Wiesz co, chyba udało nam się omówić... Aha, właśnie... Controller Pro. Nie będzie dostępny w zestawie, będzie go można dokupić. Nie chcę jeszcze nic mówić na temat cen akcesoriów, bo bolą. 270 zł kosztuje. Na szczęście podobno Joycon Grip jest względnie wygodny, więc przynajmniej na początku, dopóki nie będzie gier wymagających krzyżaka, będzie można grać na Joy-Con Gripie. No właśnie, bo, bo... Na joy nie ma krzyżaka takiego, do którego Nintendo nas zdążyło przyzwyczaić przez wiele lat. Jest krzyżak podzielony na cztery przyciski. No właśnie, to nie jest krzyżak, to są cztery przyciski. To są cztery przyciski, tak, ponieważ nawet oba joy także robią za całkowicie oddzielne kontrolery, więc muszą być ze sobą kompatybilne, więc to nie mógł być krzyżak, to musiały być przyciski. pro kontroler ma krzyżaka, więc będzie się dało. No trzeba się będzie na niego skusić. Ale z drugiej strony tu mówisz 279 zł. Pamiętam, że do PS3 dokupiłem sobie DualShocka 4 od PS4 i także kosztował około 250 zł. A był to przecież zwykły podstawowy kontroler do PS4. Więc na pewno po jakimś czasie i tak to dokupiłem. To jest cena jednej gry premierowej, więc tej droższej gry premierowej. No, oczywiście są dostępne jeszcze inne akcesoria, można oddzielnie kupować joycony, prawy, lewy, szary, kolorowy, wszystko jedno, każdy praktycznie da się dokupić, da się dokupić tak samo jak było w Wii, kierownicę do Mario Kartów, nie wiem czy będzie działała jako akcelerometr, zapewne tak, znaczy działała jako, jako akcelerometr, nie o to mi chodziło, będzie wykorzystywała akcelerometr i będziemy skręcać kierownicą, żeby skręcić go kartą. Tak, tak, tak to będzie wyglądało. No i jeszcze zapewne kilka akcesoriów, natomiast mnie w tym momencie akcesoria nie interesują. Chcę kupić konsolę, chcę mieć Zeldę na początek i, i, i zobaczyć jak się będzie to obsługiwało na podstawowym zestawie. Jeszcze mam kilka uwag dotyczących konstrukcji Switcha, samej idei konstrukcji i co to za sobą pociąga, bo Switch nie jest przystosowany do używania poziomu. Na wszystkich filmikach bardzo ładnie wygląda, gdy ludzie mają podwieszony telewizor i poniżej na półeczce stoi sobie switch. U mnie telewizor nie jest przykręcony do ściany, tylko stoi na szafce. Nie mogę switcha postawić przed nim, a obok nie mam tyle miejsca, żeby się zmieścił, więc u mnie switch będzie stał za telewizorem. I w tej chwili wchodzi do akcji to, że joy Grip, który będzie w zestawie, nie będzie umożliwiał ładowania Joy-Conów. Więc jeżeli będę chciał naładować Joy-Cony, będę musiał się gimnastykować i wpinać je do Switcha stojącego za telewizorem. To samo dotyczy gier. Jak będę chciał zagrać w inną grę, będę musiał zmienić cartridge, to będę musiał znowu ekwilibrystykę stosować. Dobra, a teraz wiesz co, podzieliłeś się swoimi uwagami i ponarzekałeś troszeczkę na budowę Switcha, ale ja muszę ponarzekać na prezentację. Po prostu muszę. To, co zrobiło Nintendo, to była najgorsza prezentacja produktu, jaką kiedykolwiek oglądałem. Japończycy nie potrafią prezentować produktów. Ja musiałem sobie podzielić tę prezentację na trzy odcinki po 20 minut. Nie byłem w stanie tego obejrzeć w jednym posiedzeniu. Za pierwszym razem zasnąłem po 20 minutach. Naprawdę, zasnąłem fizycznie, zasnąłem oglądając to na tablecie, to jest, po prostu było straszne, ci ludzie nie mieli żadnej energii żadnej, nie wiem, żadnego polotu takiego nie, nie byli w stanie dotrzeć do mnie jako do publiczności, nie mieli w sobie entuzjazmu no, kto pozwolił na taką prezentację produktu naprawdę, jak dla mnie osoba która to, która to w ogóle zaakceptowała powinna wylecieć z pracy w tempie ekspresowym było tragiczne dzisiaj dopiero po trzecim odcinku udało mi się skończyć i no, to co zostało zrobione to jest jedna wielka tragedia ja pisałem swoją magisterkę o strategiach marketingowych firmy Apple gdzie oglądałem każdą prezentację nieważne czy prowadził ją Steve Jobs czy prowadził ją ktoś inny czy prowadził Steve, Tim Cook te prezentacje mają w sobie energię entuzjazm, charyzmę tu nie było nic była tragedia. Ja to oglądałem, bo musiałem. Bo po prostu musiałem, bo chciałem się czegoś dowiedzieć, a nie dlatego, że mi się to podobało. Naprawdę, wiesz, parę miesięcy temu oglądaliśmy Nintendo Direct związane z nowymi grami na 3DS. -a. Pamiętamy wszyscy to. Pamiętamy Animal Crossing, Welcome Ame, bo, pamiętamy Tank Troopers i inne tytuły. Prowadził to oddział amerykański. Prowadził to. Przepraszam, Reggie. Było to naprawdę miłe do oglądania. Silili się troszeczkę na humor. Ten humor nie był naturalny. Ale było to ciekawe. Ludzie, którzy to prowadzili, czuć było w ich głosie taką jawną fascynację. Ten. Tu nie było nic. Nie było absolutnie nic. To było dno, totalne dno prezentacji, jakie kiedykolwiek widziałem, słyszałem i oglądałem. I mam nadzieję, że ktoś wyciągnie z tego wnioski, bo jeżeli to w ten sposób będzie promowało swoje produkty, ten sposób będzie je prezentowało, to naprawdę nie wygląda to dobrze. Na szczęście prezentacja odbywała się w japońskiej strefie czasowej, więc miała obniżoną widownię, w związku z czym może wiele osób nie oglądało tego i nie zdawało się zrazić. Nie, powiem Ci szczerze, ja byłem, ja byłem, ja jestem zrażony na maksa, gdyby nie to, jak wielki hype czuję do tej konsoli jak strasznie nie mogę się jej doczekać, to ta prezentacja, gdybym był chociaż troszeczkę, troszeczkę, po prostu byłbym zwykłą osobą, która ma ochotę obejrzeć prezentację nowej konsoli. Nawet gracz, nałogowy, ale który nie czuje, te, nie czuje Switcha, nie czuje tego, do czego mu to będzie potrzebne, bo ja mam określony cel, dlaczego kupuję Switcha. Mam to po prostu jasno w głowie po układaniu. Natomiast osoba, która by tego nie czuła, mam kilku takich znajomych, po prostu hejtują to na maksa. Teraz wyjaśnię, może o co chodzi. Ja chcę Switcha z jednego względu. Ja gram głównie nocą. Późny, no Niektórzy to nazywają późny wieczór, czyli pomiędzy 22 a powiedzmy pierwszą w nocy. Nie mam w tym czasie dostępu do telewizora, więc jedyna możliwość dla mnie to albo granie na PC-ie, PC na laptopie po prostu, którego sobie stawiam na kolanach, albo granie na konsolach handheldowych, czyli 3DS, Vita, PSP, DS. Dla mnie Switch to jest jak, górnolotnie powiem, Chrystus świata konsolowego. Bo ja będę w stanie pograć w duże premierowe tytuły no, może przesadzam z tymi premierowymi ale w ciekawe gry już nie na zwykłym handheldzie na 3DSie, który ma bądźmy szczerzy, parszywą grafikę i parszywą rozdzielczość już nie na Wicie, gdzie gry Okej, okay, mają piękną grafikę dobrą rozdzielczość ale potrafią zwolnić i są uproszczone w stosunku do, do swoich dużych odpowiedników ale na prawdziwej dużej konsoli poważnej, którą w razie czego będę mógł sobie wpiąć w doka i grać na telewizorze, kiedy będę miał chwilę. Mi to udostępnia w ogóle możliwość grania. Bardziej aktywnego grania. Natomiast ludzie starają się mnie przekonać, że to jest gówno, że to ci jest do niczego niepotrzebne. Kup PS4, kup Xbox One. Po co? Ja nie rozumiem dlaczego mam kupować coś. Mam w tym momencie PS3 stojące pod telewizorem. Odpalam je raz w miesiącu. I co z tego, że odpalę je raz w miesiącu, jak od razu muszę także podłączać pada do ładowania? Bo, bo w ciągu tego miesiąca nieaktywności pad się zdążył praktycznie rozładować. Dla mnie ani PS4, ani Xbox One nie jest konsolą, którą ja chcę mieć, bo ja po prostu nie będę na niej grał. To będą pieniądze wyrzucone w błoto. A Switch to jest konsola, dzięki której ja będę mógł pograć na telewizorze ten, te dwa razy w miesiącu, kiedy będę miał czas. A dwa, grać codziennie, codziennie, w gry premierowe, będąc u siebie w sypialni, gdzie, gdzie mam chwilę, mam czas, mam możliwość włączenia sobie słuchawek i pogrania. Dla mnie to jest po prostu tak zwany no, game changer. no. A ludzie tego nie potrafią zrozumieć, bo są tak jakoś źle nastawieni do tej firmy. Mnie nie interesuje firma, mnie interesuje to, że ja w końcu będę mógł grać. Dobra, taki mój mały rant. <grym> Ale okej. Okay. Ogólnie ja jestem strasznie zainteresowany, złożyłem swój pre zamierzam odebrać i nawet, powiem szczerze, żona zaofiarowała się, że nie będę musiał sprzedawać, żeby przynajmniej częściowo sfinansować zakup konsoli, żeby sprzedawać żadnych poprzednich konsoli, ani gier, tylko po prostu sobie spokojnie to płacimy z domowego budżetu, więc chyba ona także zrozumiała, jak bardzo mi na tym zależy. To teraz zostało czekać do 3 marca. Tak. Tym razem także złożyłeś pre -order. tym razem także w tej samej firmie, w której ja. Bo słuchacze muszą wiedzieć, że no niestety miłość nie ma, nie ma szczęścia do pre -orderów. Zawsze coś się dzieje z nimi ciekawego. Nieciekawego. No, no nie Natomiast no ja póki co mam, mam duże szczęście i wszystko, co praktycznie zamawiam w Priorderach do mnie przychodzi wtedy, kiedy powinno przyjść się czasami nawet o dzień wcześniej, tak jak Nes Mini. Więc. więc miejmy nadzieję, że tym razem moje szczęście zadziała, a twój pechnie. I obaj dostaniemy konsolę. Zresztą rozmawiałem ze sklepem, który... A właśnie, obiecałem, w sumie nie obiecałem, sam zaproponowałem, że pochwalę obsługę jednego sklepu. Są to konsole i gry. Korzystam z ich usług odkąd... Odkąd kupiłem 3DS-a i zamawiam praktycznie każdą grę u nich. Rzadko zdarza mi się zamawiać w innym sklepie. Powiem szczerze, obsługa tego sklepu jest niesamowita. Widać po tych ludziach, że oni są oddani, naprawdę sami są, muszą być fanami gier, bo to w jaki sposób obsługują klientów, to w jaki sposób kontaktują się z klientami jest po prostu na szóstkę. Naprawdę na szóstkę, bo od razu dostałem informację, że konsole, oczywiście zapytałem na Facebooku, czy konsole będą dostępne. Odpowiedziano mi, że tak, będą dostępne i, dostał, i sklep dostał potwierdzenie, że wszystkie preordery, które zostały zamówione, dostali potwierdzenie od dystrybutora, czyli firmy Conquest, że tyle egzemplarzy zostanie dostarczonych do nich. Więc teoretycznie, jeżeli złożyliście preorder w tym sklepie, macie, zapewnione, macie zapewnioną konsolę na start. Mam nadzieję, że się to sprawdzi. Dotychczas zawsze się sprawdzało. Więc naprawdę wielkie gratulacje dla obsługi klienta sklepu Konsole i Gry. Polecamy. Przynajmniej ja polecam. Ty być może też polecisz, kiedy już dostaniesz swojego Switcha. Jeszcze nie mam doświadczeń. No ja mam dużo doświadczeń. Naprawdę sporo rzeczy u nich kupiłem i zawsze byłem zadowolony. Nie mogłem narzekać, więc bardzo polecam i zapraszam do ich sklepu nie, nie dostałem żadnych pieniędzy, gratisów, promek ani innych rzeczy w zamian za to polecenie. Polecam z całego serca. <grym> ok. No, myślę, że temat Switch'a mamy omówiony. Nie było to może jakieś dokładne omówienie, nie było to może jakieś, nie wiem, zdanie ekspertów, ale było to zdanie osób, które są żywo zainteresowane tą konsolą, które będą na niej grały i które naprawdę fascynują się światem. Gier od Nintendo. Pomimo, że w gruncie jeszcze ja do tego świata dopiero wszedłem niedawno. To już trochę dłużej. Ale myślę, że obaj jesteśmy tak samo napaleni na te gry. Tak. Trzeci odcinek. Trzeci odcinek z rzędu o Switchu. a moment, moment, moment. Obiecałem w ostatnim odcinku, że w coś pogram. Okej. Okay. Więc pograłem. Nie była to nowość. Nie była to żadna gra na sprzęt obecnej generacji. Grałem w grę z PSP. Może wydać się to śmieszne, ale PSP było moją ulubioną konsolą przenośną. Naprawdę ulubioną. Do dzisiaj mam około 75 tytułów w pudełkach, chyba w domu. Musiałbym policzyć. Natomiast zagrywałem się przez ostatnie dwa tygodnie, każdego praktycznie wieczora w Gran Turismo, na PSP. Gran Turismo, czyli największa seria gier wyścigowych na konsole firmy Sony. Pamiętam czasy PSX-a, kiedy grałem w Gran Turismo 2 i, i nie mogłem się oderwać. I myślałem sobie: Kurczę, jak fajnie było w to pograć na konsoli przenośnej. I fakt, po wielu latach Sony wydało wersję na PSP. Niestety, wersja na PSP różni się stanowczo od wersji na duże konsole, więc nie mamy żadnego trybu kariery. Możemy sobie tylko jeździć pojedyncze wyścigi i kupowanie samochodów jest także dosyć utrudnione, ponieważ gra jest podzielona na dni i co dwa dni zmieniają się dealerzy dostępni, dealerzy, od których możemy kupować samochody. Zawsze jest czterech dealerów i co dwa dni oni się zmieniają na kolejnych czterech. Oczywiście zmienia się tak, że powiedzmy danego dnia mamy do kupienia 10 pojazdów firmy Nissan, ale za dwa dni znowu jest firma Nissan, tylko już kompletnie 10 innych pojazdów. No niestety jest to dosyć nużące, ale sama gra, jak na grę PSP, ja gram w nią na wicie. Hmm, ze względu na to, że kupiłem ją na PSP, kiedy była w wersji cyfrowej. Udało mi się ją teraz ściągnąć na witę, ogrywam ją na wicie i naprawdę, kurczę, no pomimo, że to jest gra z PSP, bawi się doskonale. Przejechałem już 136 dni, mniej więcej i naprawdę fajnie czas jest liczony tak, że powiedzmy jeden dłuższy wyścig trzyokrążeniowy to jest jeden dzień czyli można powiedzieć, że przejechałem około 150-160 wyścigów bo inaczej jest to liczone kiedy jeździ się jedno okrążenie i teraz tak, mamy około 90 tras i mnóstwo samochodów mnóstwo, mnóstwo powtarzam jeszcze raz są zarówno marki amerykańskie, marki japońskie, marki europejskie. Oczywiście najwięcej jest japońskich, bo wyda, czy wydawca, deweloper, czyli firma Polyphony jest firmą japońską. Czyli mamy wszystkie możliwe wersje Nissana, wszystkie możliwe wersje Mitsubishi, Suzuki, naprawdę bardzo dużo samochodów. Część z nich bardzo mało różni się od siebie. Aczkolwiek da się wyczuć nawet subtelne różnice pomiędzy samochodami dwóch marek, czyli weźmy na przykład Subaru Impreza i Mitsubishi Lancer Revolution, które są prawie tymi samymi samochodami, ale jednak różnie się je prowadzi. Torów mamy około 90. I teraz mamy trzy tryby rozgrywki. Time Trial, Single Race i Drift. Ani time trial, ani drift nawet nie ruszyłem. Natomiast single race, każdy wyścig możemy zaliczyć na pewnych poziomach. I teraz, kiedy wygramy pierwszy wyścig na danym torze, zyskujemy z rangi D, przechodzimy na C. Kolejny wyścig to ranga B, kolejne dwa wyścigi to ranga A, a kolejne trzy wygrane wyścigi oczywiście to ranga S. Każda ranga, każdy awans na kolejną rangę wiąże się z tym, że wygrywamy więcej pieniędzy za każdy wyścig, więc możemy kupować więcej samochodów. Jeśli chodzi dalej o samochody, ceny samochodów bardzo się różnią. Wersje specjalne kosztują nawet do 8 milionów kredytów, gdzie pff, na jednym wyścigu możemy zarobić tak około 150 tysięcy. Można czasami na niektórych trasach. Pomimo tego, że gra pochodzi z PSP, ja ją ogrywam na Wicie, więc grafika jest dużo gorsza niż na PSP Ach, gra się nadal bardzo fajnie gra ma mi odność, poziom trudności jest zrobiony dosyć dziwnie, bo nieważne jaki, jaki samochód kupimy, jakim samochodem występujemy, nasi przeciwnicy zawsze mają samochody lepsze od nas czyli z większą mocą, lepiej się prowadzące, więc w gruncie rzeczy od naszych umiejętności jazdy i brawury jazdy, co zauważyłem bo nie, nie da się jechać tak jak książka pisze i hamować wtedy, kiedy każe nam linia prowadząca nas po torze, tylko no niestety trzeba troszeczkę brawury w to włożyć, żeby wygrać. Ogólnie polecam Jako gra z PSP, gdzie konsolę możemy kupić za 100 zł, grę możemy kupić za 15 zł. Ja miałem z nią około 40 godzin zabawy. Bardzo fajnie. Pieniądze dobrze wydane. Polecam, naprawdę pograjcie sobie. Wersja przenośna gran Turismo Szkoda, że nie wyszła część na Vita Ok, taki króciutki, króciutka recenzja gry, w którą ostatnio udało mi się sporo czasu spędzić. Zasnąłeś? Nie, yeah. nie. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> ok, tak myślałem, że, ale w sumie chciałem powiedzieć o tej grze, bo sporo czasu przy niej spędziłem. Wiem, że naszym głównym tematem jest Nintendo, natomiast od czasu do czasu Sony w moim wykonaniu także się pojawi na pewno to się fajnie złożyło, bo akurat chciałem zapytać, czy grałeś ostatnio w coś, o czym chciałbyś powiedzieć? Grałem ostatnio w kilka rzeczy, których mógłbym cokolwiek powiedzieć, natomiast przyznam szczerze, że Grand truizmu chyba najwięcej. Bo oczywiście dalej gram Animal Crossing, troszeczkę już rzadziej niż wcześniej i zacząłem także Legend of Zelda Ocarina of Time na 3 ds Ale to, tak jak mówię, dopiero zacząłem. Jestem po pierwszym dungeonie Mm, i przyznam szczerze, że gra ma swoje minusy, którymi pierwszym minusem jest sterowanie kamerą. To jest tragiczne. Jest naprawdę tragiczne. Momentami, kiedy sterujemy linkiem, <śmiech> kamera obraca się bardzo, może nie bardzo wolno, natomiast w dziwnych momentach i ciężko czasami wyczuć, gdzie znajdują się przeciwnicy, ale w gruncie rzeczy trochę może za krótko jeszcze gramy. To jest chyba charakterystyczne dla Zeldy w ogóle. To znaczy, wiesz co, w Majora's Mask w wersji na 3 ds kiedy masz e, nowego 3DS-a, Boże, kochany, naprawdę ta nazwa jest tragiczna, e, możesz obracać kamerę przy pomocy tego, tego dzyndzla po prawej stronie Od, można powiedzieć, nowego, nie wiem, no nawet nie wiem, jak to nazwać. Fistika? Tak do końca. I tam możesz obracać kamerę samemu. Natomiast no, tutaj musisz niestety polegać na tym, jak, jak robi to za ciebie konsola. I to jest naprawdę czasami bardzo bardzo niewygodne, bo chociażby dzisiaj kończąc pierwszy dungeon i walcząc z pierwszym bossem zdarzały się takie momenty, gdzie kamera nie chciała się kompletnie ustawić w tą stronę, w którą był skierowany link i nie miałem pojęcia, co robi boss w danym momencie. Ach, no cóż, może się po prostu tego przyzwyczai po jakimś czasie. Ludzie bardzo polecają o A, więc Więc no... Będę ogrywał. Będę ogrywał. Może troszeczkę się zmuszę na początku. Może później będzie lepiej. A ty? W co grałeś ostatnio jeszcze? W długi weekend styczniowy przeszedłem Legacy Undercover. Gratuluję. Właśnie. I jak? Rozumiem, że grałeś w wersję na Wii U. Tak. I jak? Bardzo, bardzo fajna gra. Została... Przeszedłem główną część fabularną. Teraz została mi, nie wiem, czy nawet nie fajniejsza zabawa, eksploracja miasta. Słuchaj, Jest ja jestem ogromne, piękne miasto, które, można, które mogę zwiedzać. Mam już wszystkie zdolności, umiejętności odblokowane, wszystkie wymagane do dostania się w różne dziwne miejsca. Teraz mogę po prostu łazić po mieście i sobie zwiedzać. Okej. Okay. Powiem Ci szczerze, że ten tytuł mnie żywo interesuje, bo pojawi się także na Switcha. Był także na wersji na 3DS, był w wersji na VT, natomiast te wersje na konsole przenośne są zawsze okrojone. Czekam i chętnie zagram, bo wiesz co, pamiętam, że pierwsza gra z serii Lego, którą grałem, to była jakaś wersja Star Warsów na PSP. Kurczę, wiesz jak mnie to wciągnęło? Normalnie z 10 godzin non stop grałem. Super. To później po prostu jakoś się zaciąłem <głos> I już mi się nie chciało Ale dużo dobrego O LEGO City Undercover słyszałem Mam LEGO City Undercover Chase Begins na 3DS-a Jak będę miał ochotę Na LEGO na 3DS-ie Na pewno będę grał Wiem, że na pewno jest wyraźnie okrojona względem dużej wersji Ale chętnie zobaczę Jak to się jak to się spisuje. No i do tego jest wersja wersji Selects, czyli tańszej dostępnej. Można ją kupić w cenie około 75 do 80 zł. Kupiłem za 5 franków szwajcarskich, czyli 20 zł. Dobrze. Pominę to milczeniem. Pominę to milczeniem. Bo już o Twoich zakupach we frankach szwajcarskich słyszałem wcześniej i... <grym> Powiedzmy, że zazdroszczę kilku, no, ale nieważne. Po prostu w kraju, gdzie troszeczkę popularniejsze są konsole Nintendo, zdarzają się dobre dile na półce w sklepie. No i to jest właśnie... widzisz, ja przeglądam codziennie olx z mojego miasta. Uwierz mi ofert gier Nintendo, które mogłyby mnie zainteresować, bo są gry, które mnie totalnie nie interesują a ofert gier na Nintendo jest dosłownie mm, dwie wiem, że w Warszawie wygląda to zupełnie inaczej, bo posprawdzałem jest tego sporo, natomiast w moim mieście są autentycznie dwie, nie mam ani jednego sklepu w mieście, który oferowałby grę, by gry yy, ze stajni Nintendo ani jednego więc, no to jest przykre no ale cóż, Nintendo nigdy w Polsce nie było popularne od czasów Pegasusa Begasus był jedyną popularną konsolą, można powiedzieć, od Nintendo, a chociaż nie do końca. Akurat tą grę, ona była w takiej dziwnej serii sprzedawana. Z tego, co rozumiem, to była ze zwrotu po prostu. Odsprzedawali za ułamek ceny gry, które ktoś zwrócił, bo była w folii, ale nie tej oryginalnej Nintendo, włożyłem kartridż do 3DS-a. Już był wybrany język francuski, co mogłem zmienić. Był utworzony jakiś safe, który mogłem skasować i miałem praktycznie na grę. Nie narzekam, udało mi się kupić kilka gier na takiej zasadzie. Hmm, no właśnie. Ja póki co kupuję w pełnych cenach w dystrybucji polskiej. No nie wiem, może, może też coś popatrzę w innych państwach. Zobaczymy. Słuchajcie, no to był trzeci odcinek Geeków. Trzeci o Switchu trzeci o Switchu i wiemy, że trzeci o grach z serii Nintendo, ale co poradzimy, jak te gry nas naprawdę najbardziej interesują. Wiem, że nie było żadnego sprzętu. Zobaczymy może w przyszłości. Na razie są fascynujące tematy dotyczące gier, więc zapraszamy serdecznie na naszą stronę, na której się bardzo mało dzieje, czyli geekowie.pl. Może będzie się działo coś więcej. Zobaczymy zależnie od, nas, od czasu, który będziemy mieć. Myślę, że Temat Switcha zostawimy i podniesiemy go ponownie na początku po marca. Po premierze, po premierze, tak jak będziemy ogrywać Zeldę, obaj. Oh no cóż, zapraszamy do odsłuchiwania kolejnych odcinków, zapraszamy do subskrybowania podcastu na, na iTunesie lub innych sieciach podcasterskich i zapraszamy do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, zdrowa. Cześć.